Minęła szósta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności. Jedynki. Izabela Kuczyńska. I Paweł Zieliński. Wjazdy internetu, muzyki, filmu, sportu razem w małej warszawskiej kawalerce to była charytatywna zbiórka, jakiej świat jeszcze nie widział. Zerwane dachy, przewrócone drzewa i połamane gałęzie po wichurach, które przeszły nad Polską, strażacy interweniowali kilka tysięcy razy. Strzelanina z waszyngtońskiego hotelu pod lupą śledczych wśród celów zamachowca miał być Donald Trump i przedstawiciele jego administracji. Ogrom dobra w maleńkim warszawskim mieszkaniu i historia jakiej świat jeszcze nie widział. Ponad ćwierć miliarda złotych to suma, jaką udało się zebrać podczas zbiórki na, dzieci, cho, na rzecz Dzieci Chorych na Raka, zorganizowanej przez influencera Piotra Łatwoganga-Garkowskiego. Trwającą 9 dni akcję oglądały setki tysięcy internautów. W tym czasie lawinowo przybywało pieniędzy na koncie Fundacji Cancer Fighters. Impulsem do rozpoczęcia charytatywnej zbiórki była piosenka rapera B. Ciągle tutaj jestem, którą nagrał wraz z Mają Mecen, 11 -letnia fundację. Celem było zabranie 500 tysięcy złotych. Skończyło się na 251 milionach i rekordzie Guinnessa. Dziękujemy wszystkim ludziom, którzy wpłacili 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.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 W akcję zaangażowali się artyści, sportowcy i influencerzy. Przez warszawską kawalerkę Łatwoganga przewinęły się setki osób. Wiele gwiazd, ale także zwykli ludzie w geście Solidarności z chorymi na raka dziećmi zgolili włosy. To są aktualności jedynki. Zerwane dachy, przewrócone drzewa i połamane gałęzie to skutki wichur, które przeszły w miniony weekend nad Polską. Tylko do wczorajszego wieczora strażacy interweniowali prawie 2400 razy. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Granec przekazał nam, że najtrudniejsza sytuacja była w województwach mazowieckim, lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Państwo Straż Pożarna skutek przechodzącego nad polską frontu atmosferycznego interweniowała do usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również uszkodzonych dachów. Ponadto od soboty się w ponad 140 pożarach lasu. Do najgroźniejszego zdarzenia doszło w sobotę w Adampolu pod Włodawą. 46-latek został ranny po tym, jak drzewo zwaliło się na samochód, którym jechał mężczyzna, został przewieziony do szpitala. A wichury to nie jedyne zagrożenie pogodowe za nami. Bardzo, groźna, bardzo mroźna noc. Termometry w Zamościu pokazują teraz prawie minus 4 stopnie. Prawie w całej południowej połowie kraju temperatura nie przekroczyła jeszcze zera. Jak to możliwe, że uzbrojony mężczyzna mógł wejść do hotelu, w którym przebywał Donald Trump? To sprawdzą teraz śledczy za oceanem. Mężczyzna, który spowodował strzelaninę podczas dorocznej gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu został zatrzymany. Zostawił manifest, w którym napisał o swoich motywacjach. Allen zamieszkał w hotelu, w którym odbywała się gala i jak sam opisał w liczącym tysiąc słów w tekście, bez większych trudności przemycił do budynku strzelbę, pistolet i noże. W udostępnionym przez urzędników administracji dokumencie nie pojawia się nazwisko Trumpa. Wynika z niego jednak, że podejrzany żywił głęboką niechęć wobec administracji i samego prezydenta. Zgodnie z treścią notatki stwierdził, że nie może dłużej pozwalać, by jak napisał. Pedofil gwałciciel i zdrajca splamił mu ręce swoimi zbrodniami. Podejrzany przebywa w tej chwili w areszcie, według władz działał w pojedynkę. Tymczasem Trump napisał w mediach społecznościowych że zdarzenie wzmacnia jego argumenty za budową nowej sali balowej przy Białym Domu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Solidarność z Donaldem Trumpem wyraził w mediach społecznościowych prezydent. Takie działania godzą fundamenty państwa i demokracji, podkreślił Karol Nawrocki. A tak potępił także premier. Polska stoi w pełnej solidarności z Ameryką, zadeklarował Donald Tusk. Rosjanie nie wyciągnęli wniosków z katastrofy w Czarnobylu i nadal stwarzają zagrożenie dla ukraińskiej energetyki jądrowej. Tak mówił prezydent Ukrainy, Wołodymyr Załański, 40 lat po tamtych wydarzeniach.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 w stronie polskieradio.pl i w serwisie YouTube można wysłuchać już dwóch odcinków tej produkcji. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Rafał Bała, dzień dobry. Zapraszam na wiadomości sportowe. Kenijczyk Sebastian Sawez jako pierwszy w historii przebiegł maraton w czasie poniżej dwóch godzin. 31-letni biegarz zwyciężył w Londynie czasem godzina 59 minut i 30 sekund. Wcześniej rekord świata kobiet pobiła też Etiopka Tixt Asefa 2 godziny 15 minut 41 sekund. Piłkarze Lecha pokonali w Poznaniu grającą przez większość czasu w osłabieniu Legię Warszawa 4 do 0 w szlagierze 30 kolejki Ekstraklasy, ustalając wynik już do przerwy. Ważne zwycięstwo odniósł przedostatnie dotychczas Widzew Chudź, który wygrał u siebie z motorem Lublin 2 do 0. Szkoleniowiec gospodarza Aleksander Wukowicz chwali swoich piłkarzy. To świadczy bardzo dobrze o, o ich charakterze i o tym, że w tym, co jest przed nami, nie jesteśmy bez szans. Nie mamy sytuacji jakiejś super, ale ci, co nas skreślili, to myślę, że nas skreślili za wcześnie. Myślę, że to zwycięstwo było zasłużone, tak stricte patrząc na wojsko. Myślę, że stworzyliśmy więcej, wykrawaliśmy więcej, też wyszliśmy w odpowiednich chwilach na, na prowadzenie. W innym spotkaniu jak pokonał Wisłę Płocki 1 do 0. Intermediolan Piotra Zielińskiego zremisował na wyjeździe Storino 2 do 2 w 34. kolejce włoskiej ekstraklasy piłkarskiej. Zuri mają 10 punktów przewagi nad drugim Napoli i już za tydzień mogą zapewnić sobie mistrzostwo. Katarzyna, Niewiadoma zajęła trzecie miejsce w klasyku kolarskim Lierz-Bastoni-Lierz. Na liczącej 156 km trasie zwyciężyła Holland Demi Wollering. Damian Durkacz oraz Emilia Koterska wygrali zawody Pucharu Świata w boksie. Zgrywane w brazylijskim Foz de Glasu w finałowych walkach. Durkacz pokonał reprezentanta gospodarzy Kajana Reisa, a koterska norweszkę Sofie Sorensen. Najważniejszą imprezą w tym roku będą Mistrzostwa Europy Kobiet i Mężczyzn, które odbędą się we wrześniu w Sofii. GKM Grudziądz wygrał ze Spartą Wrocław 48-42 do 42 w spotkaniu trzeciej kolejki żużlowej Ekstraligi. W drugim niedzielnym meczu Unia Leszno pokonała Stalgorzu Wielkopolski 50-40, do 40, a liderem tabeli jest Motor Lublin.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 Zachmurzenie będzie dziś małe, ale na zachodzie północy i w centrum może wzrastać do dużego. Padać nie powinno, a jeśli już, to tylko przelotnie. Temperatura sięgnie 10 stopni na Suwalszczyźnie, 14 na przeważającym obszarze, najcieplej będzie na Pomorzu Zachodnim do 16. Wiatr umiarkowany i silny, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 1009 hektopaskali.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 W południowej połowie kraju jakość powietrza jest głównie umiarkowana i dobra, w północnej dobra i bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 18% energii elektrycznej i ten odsetek wzrasta. Od 10 do 18 prognozowane są zielone godziny. Prąd będzie wtedy najczystszy i najtańszy. Jedynka Polskie Radio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 Josera. We care, you grow.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 Radio Program Pierwszy, 15 po 6. Sygnały Dnia Poniedziałek, 27 dzień kwietnia, 117 dzień roku, do końca roku 248 dni. Słońce wzeszło o 5.14, już zajdzie 5 minut przed 20 dzień. Potrwa 14 godzin i 41 minut, będzie krótszy od najdłuższego o 2 godziny i 6 minut, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 6 godzin i 59 minut. Imieniny obchodzą Anastazy, Andrzej, Boże, Felicja, Jakub, Jan, Józef, Marcin, Orzanna, Piotr, Teodor, Teofil, Tertulian, Tertuliana, Zyta i Żelimysł. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. No i znów, Szanowni Państwo, pokazaliśmy, że kiedy trzeba pomóc, to wcale nie czekamy na jakąś instrukcję obsługi dobra, tylko po prostu robimy swoje. Czyli, jak Państwo się domyślają, internetowa zbiórka, tysiące ludzi przed ekranami, miliony złotych na pomoc dzieciom chorym na raka. Po prostu piękna akcja. To cudowne, że tak każdy się wspiera i pomaga. No fajnie, że to tak wyszło. To jest y, walka w słusznej sprawie. No i kosmiczny rekord. Ponad 250 milionów złotych. Tak generalnie to jakiś fenomen e, społeczny, socjologiczny, który sporo mówi o nas, Polakach, że na co dzień potrafimy się różnić, tam różnić i żreć. Padać sobie do gardła, ale w takich sytuacjach jak ta potrafimy się jednoczyć. To dziś pewnie jeden z ważniejszych tematów w Polsce. W Stanach Zjednoczonych tematem numer jeden pewnie cały czas strzały podczas gali korespondentów Białego Domu z udziałem do Donalda Trumpa Bez większych trudności przemycił do budynku strzelbę, pistolet i noże. Podejrzany żywił głęboką niechęć wobec administracji i samego prezydenta. Podejrzany przebywa w tej chwili w areszcie. Według władz działał w pojedynkę. Marek Wałkuski, nasz człowiek za oceanem, był naocznym świadkiem tych wydarzeń. Już niebawem porozmawiamy. A ponieważ przed nami długi majowy weekend, bo to już w zasadzie w czwartek po południu się zacznie, sprawdzimy, gdzie można wyskoczyć za granicę na kilka dni. Ale tak, żeby było pięknie i tak <śmiech> nie za drogo. City breaki wcale nie muszą kosztować fortuny. Jeżeli dobrze zaplanujesz lot, nocleg i lokalne wydatki, możesz spędzić cudowny weekend za mniej niż 800 zł. Tak przekonują influencerzy w internecie. Czy to możliwe? Zapytamy Magdę Skajewską jeszcze w tej godzinie. Karol Surówka będzie pytał o sprawy bieżące. Nasze gości o 7.15. Pierwszy z nich Błażej Poboży z Kancelarii Prezydenta. Godzinę później Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych. A ja nazywam się Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam. Jest 17 minut po godzinie 22.02. 22 ja nie wiem jak Państwo, ale ja wciąż nie. Sporo widziałem już w swoim życiu, ale tego co się wydarzyło w weekend w sieci to niekoniecznie. Jakiś komentarz Państwa w tej kwestii? Przejdźmy się, chociaż sama nie wiesz tego, czy chcesz. Zabieram Cię naprawdę.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 Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia 21 minut po godzinie 6. Polskie Radio, jedynka. No i zgodnie z zapowiedzią jesteśmy za oceanem. Marek Wałkowski, uczestnik wydarzenia, naoczny świadek tego, co wydarzyło się na gali korespondentów Białego Domu z udziałem Donalda Trumpa. Witaj, Marku. Witam serdecznie. Marku, od razu cię zapytam, bo Donald Trump zaraz tak na, na gorąco on mówił, że on nie wiedział, że to były strzały, że te strzały padły. On był przekonany, że tam jakiś talerzyk się stługał albo coś podobnego. Wy mieliście świadomość, że to rzeczywiście strzały. Co tu usłyszałeś generalnie? Ja miałem, dlatego że mój stolik numer 100 był dosłownie 10 metrów od drzwi wejściowych do tej wielkiej sali, gdzie było... 2600 osób, bo to nie tylko dziennikarze, ale także i goście, członkowie administracji, dyplomaci. Przy moim stoliku siedział ambasador Włoch, ambasador Bogdan Klich. To jest ogromne zgromadzenie i e, ten stolik nasz był po drugiej stronie sali. Donald Trump był 50 metrów, 40 metrów od nas. E, my mieliśmy bardzo dobry stolik bo przy alejce i, i na wprost sceny, ale on był dosyć daleko I ja słyszałem, ponieważ drzwi do tej sali były otwarte, to się rozegrało na zewnątrz, nie w środku, ale to było tam, gdzie ja siedziałem, tak głośno, że ja nie miałem wątpliwości, że to są strzały. Mhm. I, i, I one brzmiały bardzo głośno, chociaż ten, ten człowiek nie dostał się nawet w pobliże tej sali, tylko tam był pusty korytarz, pusta klatka schodowa. To, to, to zdarzenie miało miejsce na, na piętrze. On nie zdążył jeszcze zbiec schodami, ale ponieważ to wszystko było tam cały obszar, to, to, to całe miejsce było puste, to te, te, te strzały rozbrzmiały tak głośno, że ja wiedziałem, że to są strzały, a po chwili już nikt nie miał wątpliwości. W momencie, kiedy agencja, Secret Service wbiegł do tej sali, drzwi zostały zamknięte, krzycząc get down, get down, get down i wszyscy wtedy albo się położyli na ziemię, albo skulili, albo weszli pod stoliki. Także te dwa, 2600 osób, które siedziało przy tych stolikach, nagle ta sala zamieniła się w taką płaską na nawierzchnię stolików, na których stało jedzenie wina, kieliszki, woda. Także to było... A ja nie miałem nawet czasu na to, żeby się zastanowić. Znaczy ja wiedziałem, że to, co to jest. Wiedziałem, że to są strzały. Natomiast to nie był tak... Nie miałem czasu na to, żeby zacząć się bać. Mhm. Dlatego, że, że kombinowałem, co to może być, co się dalej wydarzy. Starałem się rozglądać, co się dzieje. No ale rzeczywiście to był taki moment, że gdyby okazało się, że tam jest ktoś z karabinem, z to, to, to chwilę później mogły wbiec, wbiec do sali. Ale w no, ale momencie, to, słuchaj, Ale to siłą wie... rzeczy muszę to zapytać. Powiedziałeś, że gdyby się okazało, że ktoś tam jest z karabinem. Powiedz mi, bo wspomniałeś tam 2,5 tysiące osób. Jak wyglądały zabezpieczenia przed wejściem? Czy ty byłeś kontrolowany? Czy siebie agenci Secret Service, czy ktoś, ktokolwiek przeszukiwał? na tym piętrze, do, na którym doszło do strzelaniny, czyli to było piętro wyżej w stosunku do sali, w której my siedzieliśmy, e, tam były wykrywacze metalu i tam wszyscy byli kontrolowani, e, sprawdzano torebki, plecaki, e, natomiast żeby wejść do hotelu, czy żeby wejść, e, przejść przez ten punkt, e, no to dokumentów w tożsamości nie sprawdzano, sprawdzano tylko bilety, e, natomiast tego rodzaju impreza jest bardzo trudna do e, ochrony, mhm. dlatego że e, no, albo się stworzy kolejki kilometrowe, 2,5-3 Tysiące osób e, i, i wszystkich się będzie sprawdzać, a nie da się też sprawdzić, dlatego, że to jest hotel, w którym są goście, tam się odbywają e, imprezy, tam są restauracje. E, no trzeba byłoby cały kompleks zamknąć, żeby to tak uszczelnić totalnie, więc nie da się tego zrobić. W związku z tym jest kilka rodzajów e, systemów zabezpieczeń i ja słyszę takie głosy "O, było to źle zabezpieczone, bo nie sprawdzano i tak dalej. Właśnie ten system zadziałał, dlatego, że nie doszło do tragedii. Ten człowiek został zatrzymany e, w tej jakby w pierwszym w, w tym pierwszym momencie, w którym mógł zostać zatrzymany. Bo gdyby nie został zatrzyma, zatrzymany przez tych agentów Secret Service, którzy go obezwładnili, to musiałby zbiec na dół jeszcze schodami. Tam też byli agenci Secret Service uzbrojeni. Były jeszcze drzwi, przy których także stali agenci Secret Service. Więc prezydent Stanów Zjednoczonych mówi, że, on mówi, że nie słyszał. On nawet nie był, on nie był zagrożony, ale oczywiście, ponieważ w to w tym samym pomieszczeniu, w tym samym hotelu i nigdy nie wiadomo, jak to mogło się dalej potoczyć, no to potraktowano to wszystko bardzo, bardzo poważnie, bo sytuacja była rzeczywiście bardzo mm -hmm. poważna, ale ja nie zgadzam się z tym, że ten system nie zadziałał. To, że nikomu się nic nie stało, to, że nikt nie zginął, nikt nie został ranny, świadczy o tym, że ten system właśnie zadziałał. I nie, właśnie się tak z tym, I nie zgadzasz się także z tym, bo pojawiły się takie teorie, jak to zwykle, że to mogła być ustawka. No, nic nie wskazuje na to, żeby to była ustawka. E, ja, ja nie wierzę w takie teorie, chociaż widzę je. Natomiast to, co, e, z czym możemy mieć do czynienia, e, no to... E, podawaniem czy tworzeniem wersji nie do końca zgodnej z rzeczywistością. Tak jak bardzo szybko przedstawiciele administracji Trumpa e, podali informację, że e, sprawca został zabity. To była nieforma nieformalna informacja, nieoficjalna i no, została podana przez wszystkie media, przez wiele mediów amerykańskich. Okazało się, że nie, że temu człowiekowi także się nic nie stało. Teraz są wątpliwości, bo mówi się, że on był napastnikiem, że on chciał zastrzelić, że strzelał. E, to też stoi pod znakiem zapytania. Nie wiemy, czy w ogóle e, użył tej broni, którą ze sobą miał. E, Także jeśli chodzi o same okoliczności, no to tutaj jest prawdopodobnie budowanie pewnej, pewnej narracji, pokazywanie, mm -hmm. że Donald Trump przed, prze, prze, przeżył e, kolejny zamach. On sam zresztą mówi o tym, e, opowiadając o tym, mówi o tym, że e, to, to z tej konferencji, która odbyła się pół godziny później po całym wydarzeniu, powiedział, że czuje się zaszczycony, że ktoś go próbował, czy, że to on był celem ataku, dlatego że tylko wielkich ludzi, którzy robią wielkie rzeczy, e, bierze się na cel tego rodzaju mm -hmm. Ataków. Więc co do szczegółów, ja tutaj jestem bardzo ostrożny i, i może się okazać, że to nie było aż tak poważne, czy że no, on nie strzelał, no ale to nie było coś, co dało się moim zdaniem wyreżyserować. Na kolejny bal się wybierasz to za miesiąc, tak? No, w ciągu miesiąca ma być powtórzony, natomiast e, trudno mi sobie wyobrazić, dlatego że to wszystkie... Ja wróciłem do domu głodny, dlatego że to wszystko się rozegrało w trakcie przystawki. I powiedz, e, że musiałeś odreagować, bo ja wiem, że nie zdążyłeś się przestraszyć, ale musiałeś w jakiś sposób tak po ludzku odreagować. A w jaki sposób to niech to e, pozostanie tajemnicą. No, jak wróciłem tajemnicą. po pół godzinie do stolika, żeby zabrać e, swoją książeczkę z programem, e, to dopiłem lampkę wina, którą miałem e, na stole i dojadłem tę sałatkę, bo byłem strasznie głodny. Natomiast wszystkie steki, które miały być zostać podane. Wszystkie desery prawdopodobnie wylądowały w jakimś gigantycznym mm -hmm. koszu na śmieci, albo ktoś miał fajną kolację. I dobrze, że w taki sposób y, możemy to komentować, to co wydarzyło się w weekend, y, no właśnie podczas tego balu. Mark Wałkuski, nasz człowiek za Oceanem. Dobrej nocy ci życzę. Y Miłego dnia. Dzięki wielkie w takim razie. W naszym studiu Paweł Zieliński, Błażej Dzień Prośniewski. Dzień dobry. No, my dziennikarze, znaczy ja absolutnie się nie stawiam, ja to sobie zawsze siedzę w ciepełku i w ciepłym studiu, natomiast rzeczywiście nasza praca, praca dziennikarzy, kolegów po fachu, no nie zawsze należy do tych najbezpieczniejszych. No, jak pokazuje ten przykład, jest to zawód podwyższonego ryzyka. Mhm. Donald Trump, a pan nic nie powie? Tak, dziękuję. Właśnie tak zgadzam, zgadzam dziękuję, się z przedmówcą. Rozmawialiśmy przez moment o Donaldzie, Donaldzie Trumpie. Wątek wielokrotnie się pojawia, także w tym kontekście wojna na Bliskim Wschodzie. Donald Trump także zabrał głos w sprawie Iranu. I on przekonuje, że te negocjacje mogą się odbywać na przykład telefonicznie, że Iran może do niego zadzwonić. SMS-em mogą też, czemu nie? Mogą albo też maile, wysłać gołębia. Natomiast ja dziś przychodzę z dosyć nieoczywistą konsekwencją mhm. tej bo wojny na Bliskim Wschodzie, a mianowicie chodzi o ceny ubrań, które mogą pójść w górę, a wszystko to przez poliester, który Robo. obecnie stanowi mhm. fundament współczesnego przemysłu odzieżowego. Materiał ten odpowiada za 59% światowej produkcji włókien. No a ponieważ poliester powstaje właśnie z pochodnych ropy naftowej, to wzrost ceny ropy automatycznie przekłada się na branżę tekstylną. Kluczowe składniki, które są potrzebne do produkcji przędzy, poszły w górę już około 30%. Podobnie sytuacja ma się na przykład, z butami, w których także stosuje się materiały petrochemiczne, jak na przykład piankę Ewa. No i to wszystko powoduje pytanie, czy zatem ceny ubrań pójdą w górę, jak twierdzą eksperci jest takie ryzyko, choć pewnie nie w najbliższych miesiącach, bo producenci mają jeszcze dosyć duże e, zapasy. Niemniej jeśli ta sytuacja e, konfliktu na Bliskim Wschodzie będzie się przedłużała, no to trzeba pewnie liczyć się z tym, że ceny w sklepach odzieżowych i obuwniczych pójdą w górę. Chyba, że ktoś wpadnie na, na pomysł programu CUU, ceny ubrań, CUN ceny o, ubrań, ubrań niższej. No ale też możemy tutaj e, powiedzieć o tym, że to może mieć taki e, takie pozytywne przełożenie, bo świat teraz walczy ze zjawiskiem tak zwanej szybkiej mody, czyli tanimi ubraniami ze złej jakości materiałów. Być może ta sytuacja sprawi, że będziemy bardziej świadomymi konsumentami. A ten golfik to gdzie pan kupił? W sklepie. 6.31. Skrót aktualności Paweł Zieliński Ponad ćwierć miliarda złotych to suma, jaką udało się zabrać podczas zbiórki na rzecz Dzieci Chorych na Raka zorganizowanej przez influencera Piotra Łatwoganga-Garkowskiego przez 9 dni prowadził transmisję w internecie, podczas której jego warszawską kawalerkę odwiedziły dziesiątki gwiazd świata muzyki, sportu, filmu i internetu Dziękujemy wszystkim ludziom, którzy wpłacili!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 Jak to możliwe, że uzbrojony mężczyzna mógł wejść do hotelu, w którym przebywał Donald Trump? To sprawdzają teraz śledczy za oceanem. Mężczyzna, który spowodował strzelaninę podczas dorocznej gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu został zatrzymany. Trump napisał w mediach społecznościowych, że zdarzenie wzmacnia jego argumenty za budową nowej sali balowej przy Białym Domu. 40 rocznicę katastrofy czarnobylskiej prezydent Władysław Załęski mówi o Rosjanach jako zagrożeniu dla energetyki jądrowej. na Najeźdźcy podczas tej wojny uderzyli w zabezpieczenia siłowni okupują także największą w Europie zaporoską elektrownię atomową. Nie wyciągnęli żadnych wniosków i niczego nie zrozumieli z błędów sowieckich. Ponad 70 uczestników wzięło udział w Mistrzostwach Europy w naśladowaniu MEF. Zawody zorganizowane w belgijskim DuPan. W szóstej edycji wydarzenia wzięli udział zawodnicy z 15 krajów. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o siódmej. Pogoda. Niech pan się przyzna, panie czy to Ja nagrywałem, pan, nie pan to, to na korytarzu nagrywał. Nie powiem. Zaraz czy możemy Filipa prosić raz jeszcze o ten dźwięk. O, wyżej, wyżej, wyżej, dobrze o słuchamy. <ślinik> Mógł pan to na radiowych korytarzach po prostu nagrywać? Mo a może mewę jakąś nagrałem? Kolejów Kolejów wie, wie. E, w Nie, no, nie brałem udziału w tym roku akurat nie. <głos> w nawiązaniu do tego, o czym wspominał Donald Trump w tym wpisie, że to jest y, także, że rozumiem rozumiem jego intencje i te, tego wpisu, że jak już wybudują tę salę balową, to tam nie będzie dochodziło do takich sytuacji. A Barek Wałkuski wyraźnie powiedział, że to jest niemożliwe, żeby sprawdzić 2,5 tysiąca osób. A tyle jest akurat na tym konkretnym balu korespondentów Białego Domu było. Tak, ale tam jest jeszcze jeden wątek, bo ten sprawca zameldował się dzień wcześniej mhm. w tym hotelu i wtedy w ogóle nie został sprawdzony. No to w ogóle, taka. zero, nul, nic. A jeśli to będzie sala balowa przy Białym Domu, to tam się raczej zameldować nie można. No chyba nie. Raczej. Chociaż wszystko się może wydarzyć w Stanach Zjednoczonych Donalda Trumpa. Ale to, co się wydarzyło w ten weekend, szanowni państwo, no to przeszło chyba najśmiejsze oczekiwania organizatorów, bo oni planowali cel początkowy, tak? Te ostateczny. To miał być ile? 500 tysięcy, tak? Tak, najpierw 250, później 500 i to 250, to zera im się pomyliło po prostu. Brawo, my. Dzień dobry, panie redaktorze. Przedaj na wieczór, na koniec akcji oglądałem wszystkie telewizje dookoła. I tylko w jednej tam się żarali politycy ośmiu jakichś Ameryków usiadło i dyskutowali dlaczego, po co i na co. Ale reszta Polski zachowała się tak, jak się trzeba zachować. Także brawo my, brawo wy, brawo cała Polska. Bardzo panu dziękuję za ten głos. 22 139 22 02. Brawo także pogoda, bo w ubiegłym tygodniu synoptycy przypowiadali, że majówka będzie dość chłodna. Tymczasem okazuje się, że... Piątek zrobi się nieco cieplej, ale już w sobotę, w niedzielę to nawet powyżej 20 stopni, a dziś od 10 na Suwalszczyźnie przez 14 na przeważającym obszarze do 16 na Pomorzu Zachodnim. Zachmurzenie będzie małe, na zachodzie, na północy i w centrum może tych chmur być więcej, ale, ale padać nie powinno. Niestety, jeśli już, to tylko przelotnie. To jest Polski Radioprogram Pierwszy z sygnały dnia i 6.35. Zatem sprawdźmy, co wydarzyło się. 27 kwietnia, kalendarz jedynki. W 2005 roku. Dokonano oblotu Airbusa A380, największego pasażerskiego samolotu na świecie. A po pokładzie oprowadzać będzie nas pani Monika. Zaczniemy, to jest pokład podstawowy, prawda, i tutaj klasa ekonomiczna znajduje się na tym pokładzie. 427 osób, w zależności od konfiguracji czasem może być troszeczkę mniej. Są schodki i będziemy mogli po nich wejść, tak? To jest na pokład wyższy, prawda, na drugi pokład i do klasy biznes i do pierwszej klasy. Posłuchajcie, co mówi kierownik piwnicy pod baranami, Piotruś Skrzynecki. W ostatni czwartek, czwartki to naszymi tradycyjnymi spotkaniami balowymi, zawiadomiono nas o godzinie 6 po południu, iż o godzinie 12 przyjedzie Baro z całym zespołem i że spędzi z nami 15 minut. Więc było na natychmiast zwołaliśmy wszyscy naszych przyjaciół. W 1997 roku zmarł Piotr Skrzynecki, reżyser, scenarzysta, twórca i kierownik artystyczny kabaretu Piwnica pod Baranami. W 1931 roku urodził się Krzysztof Komeda, kompozytor, pianista jazzowy, pionier jazzu nowoczesnego w Polsce. Zmarł w 1969 roku. W 1810 roku Ludwig van Beethoven skomponował utwór dla Elizy. Przywódcy opozycji, Szczęsny Potocki przede wszystkim, ale także i Henryk Zewuski. Ci, którzy od początku byli przeciwni Konstytucji 3 Maja i reformie Polski, zwrócili się do Katarzyny z prośbą o pomoc, która została udzielona na prośbę samych Polaków. Pod fałszywą datą 15 maja, ale jeszcze w kwietniu, podpisany został w Petersburgu akt Konfederacji, który został następnie ogłoszony w w należącym do Szczęsnego Potockiego. Rok 1792. W Petersburgu podpisano akt zawiązania Konfederacji Targowickiej. Polski radioprogram program pierwsze 638 i tak jak wspomniałem przed chwilą, początkowym celem było 500 tysięcy złotych, pół miliona. Ostatecznie zebrano ponad 251 milionów w tej zbiórce zorganizowanej przez influencera, który się nazywa Piotr Garkowski. No ale w ten weekend już wiemy, że chodzi o łatwo ganga. Przez kilka dni prowadził transmisję, żeby pomóc, to jest chyba najważniejsze, żeby pomóc dzieciom chorym na raka w akcję włączyli się aktorzy, sportowcy, muzycy. Niesamowita ilość. Dziękujemy wszystkim ludziom, którzy wpłacili. Cieszmy się, cieszmy się. Naprawdę, dziękujemy każdemu za każdą złotówkę. Dziękujemy. Jestem bardzo blisko takich sytuacji w moim życiu, na moim planie. Kuchennych rewolucji bardzo często je rozwiązuje sercem i po prostu czasem. Trzeba poświęcać uwagę tym, którzy potrzebują i nie mówić, że to nas nie dotyczy. Może to dotyczyć każdego, każdego dnia. Pamiętajcie, kochani, że sercem można zawojować świat, a obojętnością można mieć to, czego się nikt nie spodziewa. Chciałbym na licytację przekazać rękawice, w których walczyłem o mistrzostwo świata z Wajderem. Są podpisane. Sama cena tych rękawic to jest 2000 dolarów, żeby takie coś wpłatać. Jestem ostatnim Polakiem, który walczył o mistrzostwo świata wagi ciężkiej. Walczyłem, walczyłem, mówię, ale widzę, jak ta akcja idzie. Widzę, co ten chłopak zrobił tutaj dla tych dzieciaków, to jest jakieś przegięcie, więc ja zostawiam walki o mistrzostwo świata, jedne jedyne rękawice. Kochani, mamy płytę Prototyp Golców, tej płyty nie ma, N nigdzie, pierwsze winy Golców w ogóle. To jest absolutnie niedostępne, N nigdzie, P na pięćdziesiątkę nasze żony zrobiły nam wspaniały prezent i dały nam po płycie. Przygotowałam taką piosenkę, właściwie to jest melodia moja, teksty Wisława Szymborska. To nauczyłam się dzisiaj akordów i mam nadzieję, że mi wyjdzie. Nic dwa razy. Jak znacie to też... Oczywiście! My będziemy robić fale! Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy z tej przyczyny. Wrodziliśmy się bez sprawy i pomrzemy bez... In. I mamy tutaj wiadomość od Chrisa e, Martina z Corpleju. Też chciał dowodzić słońce Ale, a mam czary, aż nie? Chwileczkę ciszy i skupienia. Szorobujemy, sorobujemy, sorobujemy, sorobujemy, sorobujemy, sorobujemy, I'm sorry for my Polish. Zjednoczyliśmy się jako Polacy dla dzieciaków, i, i to jest piękne. To śrubujemy, to Chris Martin, lider popularnej grupy Coldplay, chodziło o śrubowanie rekordu, 251 milionów złotych ponad, a inspiracją dla tej akcji był utwór rapera Borysa Przybylskiego, znanego jako BDoS, i który wspólnie z Mają, lat 11, nagrali piosenkę Ciągle Tutaj Jestem. Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie.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 Ci się w twarz. Ciągle tutaj jestem. się nigdzie nie wybieram. Ciągle tutaj jestem. Maja dawaj tego posera. To twój <śmiech> ostatni krok.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 Się w ciągle tutaj jestem nie się nigdzie nie wybieram Ciągle tutaj jestem Maja dawaj tego posfera Przyczepiłeś się do małej Maji? Żybysz się cudzymi marzeniami? Przepraszam bardzo za język, ale chyba bardzo dawno ci nie mają Maja pójdziemy na manipedi, z nami sami nasi fani Kiedy ciągle tańczymy i ciągle się śmiejemy Zaraz po tym jak się głupku zaję Zabrałeś mi tatę, potem zabrałeś mi dziadka Chciałeś zabrać mamę, ale nie da się wariatka Tdx pisze mi leszek, a sara podrzuca słowa No bo nawet jak wygrywasz, niebo zyskuje anioła To dla wszystkich oddziałów, gdzie każdy walczy Niczym żołnierze z oddziału specjalnych Pielęgniarki, pielęgniarze, lekarze, lekarki i rodzice Nie przegramy tej walki, Maja Ciągle Ja czasami słyszę, albo ta młodzież, bo ci młodzi ludzie w Polsce są teraz tacy roszczeniowi, nie stąpający po ziemi i tak dalej, i tak dalej, mają tyle wad. Nieprawda. Ja zawsze mówię też jako nauczyciel, że jest dużo dobrej, fajnej, szlachetnej młodzieży i młodych ludzi. A z drugiej strony, to jest ta część internetu, którą chciałbym oglądać na co dzień. No, zgadzam się z panem panie Pawle. Jest takie pojęcie, pewnie także znane naszym słuchaczom jak Pato Stream, No to od wczoraj mamy coś takiego. zupełne przeciwieństwo. Dobro stream. Program pierwszy Polskiego Radia. No w internecie można znaleźć na przykład takich influencerów jak właśnie Łatwo Gang. Człowiek, którego połowa Polski, myślę, że cała Polska niemalże nie znała teraz. Myślę, że jak on ma jakąś... O właśnie, Piotr Garkowski, urodzony w Radomiu YouTuber. Teraz go zna niemal cała Polska. I influencerów w internecie jest dostatek także takich, którzy przekonują, że, że można polecieć tanio. Bardzo tanio. Tak na krótko.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 No chciałabym na pewno na taki city break kiedyś polecieć, bez wątpienia. Jeszcze nigdy mi się nie udało. 800 zł to naprawdę jest taka wydaje mi się bardzo nisko budżetowa wersja. Tak, to od razu ci Ale wyjaśnij oczywiście... naszym słuchaczom, że to była rzeczywiście opcja 800 zł za przerody w dwie strony i jeszcze oczywiście tam hotel, wyżywienie i tak dalej. Tak, za wszystko. No to mhm. Dlatego to jest rzeczywiście wymaga dużej kreatywności, bo oczywiście tanie loty, jeżeli mamy trochę czasu na szukanie Szukanie, to można znaleźć takie tanie opcje, nie tylko tanimi liniami, także tak zwanymi normalnymi liniami. Natomiast no, wymaga to jednak trochę czasu, żeby znaleźć w odpowiednim czasie, wstrzelić się w odpowiedni moment, bo to oczywiście trzeba pełne, pewne warunki spełnić. No właśnie, tym bardziej, że mamy ten tydzień krótszy, tydzień pracy, bo przecież przed nami długi majowy weekend i Magda, szanowni państwo, postanowiła sprawdzić specjalnie dla naszych słuchaczy, gdzie można wyskoczyć za granicę na kilka dni. Tak, żeby było właśnie pięknie, nie za drogo, fajnie i to się wszystko da pogodzić, choć niekoniecznie zawsze. Oczywiście, ja nawet osobiście stwierdziłam, że to sprawdzę, dlatego nawet wyjechałam na taki city break dla Państwa, żeby zobaczyć jak jest na przykład na Waletcie, na Malcie na 3-4 dni i bardzo polecam. Może słońce, piękna pogoda, piękna architektura. Naprawdę warto i wcale nie jest aż tak drogo, ale znowu trzeba także znaleźć dobrą opcję, zwłaszcza biletów lotniczych. Tych destynacji jest oczywiście dużo więcej takich popularnych na city breaki. Poza pogodą, architekturą bierze się pod uwagę oczywiście też jedzenie, łatwość poruszania się, no i oczywiście ceny. Oprócz lotów, to jest też ważne, jakie są ceny tam na miejscu. Chcemy, żeby było ładnie, w miarę tanio i komfortowo, bo nikt nie chce wydać majątku podczas na przykład krótkiego wypadu do Rzymu. A właśnie Rzym, oprócz Paryża i Barcelony, to jest jeden z najpopularniejszych miejsc, w jakie wybierają się Polacy na szybkie weekendowe wyjazdy, co potwierdza pani Aleksandra Marzyńska, przewodniczka po Rzymie i Watykanie. Posłuchajmy. Tak, jest bardzo duże zainteresowanie i właśnie ze strony rodzin indywidualni jedna, dwie, trzy osoby przylatują w piątek, wylatują w poniedziałek. Duże grupy też są, ale coraz więcej funkcjonuje lepiej ta turystyka indywidualna. Rzym jest piękny, jest ciepły, nie jest daleko i Polacy lubią przyjechać trochę na słońce, różnica jest duża w temperaturze, w jest chłodno, tu jest już cieplutko. Dzisiaj 25 stopni, także weekend jak najbardziej. Oczywiście bardzo dużo turystów. 25 stopni. Kto by nie chciał weekend mieć dzisiaj przy naszej kapryśnej wiośnie 25 stopni. Pani Anna, jedna z wielkich fanek city breaków, z którą rozmawiałam, w przedostatni weekend była właśnie w Rzymie z rodziną. Co ciekawe, odwiedziła Wieczne Miasto w ten sposób już po raz dwunasty. Są miejsca, do których się bardzo chętnie wracam. Watykan za każdym razem odwiedzamy, Lateran za każdym razem odwiedzamy, ale są takie miejsca nowe, jakąś nową galerię, w której wcześniej nie byliśmy, spacer w jakieś miejsce, gdzie też wcześniej nie byliśmy, jakieś nowe restauracje, bo to de facto też jest jeden z głównych powodów, dla którego jeździmy, żeby popróbować tamtejsze jedzenia. W przypadku Rzymu warto zwrócić uwagę, że do takiego wyjazdu jednak warto się przygotować, kupić bilety do popularnych miejsc z wyprzedzeniem, na przykład do Ogrodów Watykańskich czy do Koloseum, bo na miejscu może być z tym problem. Można jeździć z rodziną, jak pani Anna, można jeździć ze znajomymi e, lub w takim stricte kobiecym gronie, czyli na, na tak zwane babskie wyjazdy. Tak na przykład często podróżuje inna moja rozmówczyni, pani Paulina, e, która z przyjaciółkami na City Break była w ostatnich latach, między innymi w Atenach, w Maladze, w w Dubrowniku, we Florencji, a w przyszłym miesiącu wybiera się na Sycylię do Katani. Posłuchajmy. Polska, jakkolwiek piękna by nie była, bywa też krajem zimnym w wielu miesiącach, to często y, rzeczywiście wybierałyśmy pod kątem pogody. Nie wyrywaliłyśmy się siłą rzeczy latem, tylko raczej jesienią albo wiosną, więc szukamy ciepłych miejsc, także bardziej nas ściągnęło w te rajony. Niedawno powstał taki ranking najlepszych miejsc w Europie, no bo ze względu jednak na długość tego naszego wyjazdu, to te europejskie destynacje są najbardziej e, oczywiście popularne, poza polskimi. E, taki ranking miejsc w Europie ze względu na jakość życia i atrakcyjność kulturalną i turystyczną, czy wskaźniki gospodarcze, m.in. dostępność lotnisk, bo to też jest ważne, żeby te lotniska były w miarę niedaleko e, tej centralnej części miasta. W pierwszej dziesiątce oprócz Rzymu, Barcelony, Paryża jest także Londyn, Berlin, Madryt, Amsterdam czy Wiedeń. A Natomiast jeżeli ktoś. Jest? Jest Kraków, oh. tak. W, tej, w, tej, w tym rankingu, zresztą Kraków często się pojawia w tych rankingach, takich bardzo popularnych miejsc w Europie wybieranych, no chociażby przez Brytyjczyków, co już, prawda, nie jest tajemnicą, ale także przez inne narody znam także wielu Francuzów, którzy chętnie przyjeżdżają czy to do Krakowa, czy to do Warszawy. Natomiast jeżeli ktoś szuka takich mniej mhm. znanych, mniej oczywistych, ale ciekawych i w przystępnych cenach miejsc, to Witch Travel Magazine porównał niedawno różne oferty i wybrał Marmaris w Turcji nad Morzem Egejskim, także na CTB. Drake, czy czy Albufejre na południu Portugalii. Magda Skajewska dzięki wielkie. Magda wspomniała o Krakowie. Karol Surówka od razu się Dzień dobry. Jeszcze raz, które polskie dobra. miasto było tam wymienione? Jako to najatrakcyjniejsze. No? Radom. Przeszem ja Rad... przeszam Kraków, bo to jest po drodze. My się zawsze myli. Nie? Mylą dlaczego... ci się. <laughs> nie, dlaczego mi my się myli Radom z Krakowem? No? Może po kolei jedziesz Radom, Aha. Kielce, Kraków. No tak. Może sobie to rozpisać. Jeszcze po drodze jest Skarżysko, niech pan nie zapomina. Oczywiście. Pozdrawiamy. Ja zainspirowany. Figurujec też. Zainspirowane. Ale w będę musiał wymienić i jeszcze, i Łączna, i Gust, i Wiśniówka. Ty znasz Państwa. wszystkie zjazdy z siódemki na pamięć? Ale tylko do Kierc, bo dalej już... A w już drugą nie... stronę też? Od tyłu? Tak. Też. Gratulacje. Potworów. Przystanków sposób. tramwajowych i godzin odjazdu też się uczysz? Mhm. To dobrze. To się na pewno kiedyś przyda. Bo? Ale może też przyda się naszym słuchaczom jakaś propozycja... Co zrobić w czasie takiego weekendowego wypadu? Bo ja zainspirowany e, materiałem Magdy stwierdziłem, że poszukam co prasa europejska pisze o jakichś nowych atrakcjach, nowych muzeach, no zwiedzać, które, powstały, które można mhm. zwiedzać. Niestety problem polega na tym, że gdy prasa coś opisuje, najczęściej dzieje się to dlatego, że po prostu sprawa wywołuje jakieś kontrowersje. I tak to jest w przypadku Muzeum Świni w Stuttgarcie. Jeżeli ktoś chciałby odwiedzić niemiecki mhm. Stuttgart, znajduje się tam największe muzeum świni na świecie. Szwajne jest... muzeum, mm, yeah. bardzo dobrze. Mm. Z tym, że The Guardian, brytyjski The Guardian, który muzeum opisał, zaznacza, że nie ma dużej konkurencji, więc nie, nie było wielkim wyzwaniem stać się największym muzeum. Ale co to jest do zwiedzania? Już czytam. 50 tysięcy eksponatów rozmieszczonych na trzech piętrach w 25 salach. Opowiadają one o każdym aspekcie świńskości. Od polowań, hodowli, rzeżnictwa e, w, po rolę świni w Czy kulturze co... człowieka. Jedyne co jest dziwne... Ja panu dziękuję za te rekomendacje już. W restauracji serwuje się wieprzowinę i to dla mnie nie ma sensu, bo w jakim muzeum można zjeść eksponaty? Dankę. Polskie Radio. Nie no, u nas innych propozycji, no, tak? w Warszawie jest Muzeum Wódki, ale jest przed 23, więc nie będziemy tematu rozwijać. Za chwilę Jedno pana i drugie za niezdrowe. zabiorę do Bangkoku. Tam proszę pana w Bangkoku można spędzić we dwoje... Weekend? Tak. Oważnie 85 złotych. Nawet nocleg kosztuje. Jak polecisz na weekend, to ile tam spędzisz? Kwadrans? Nieważne proszę pana. Strasznie drogi przyrod jest, więc Bangkok sobie... To jednak narujemy. wybieramy zjazdy przez S7. Bliżej, hmm. wygodnie. No, Daniel poprowadzi. Zdaje się, że nasz gość też jest blisko, coraz bliżej. Myślę, że już zaraz będzie na miejscu Blażej Poboży, doradca prezydenta Rzeczypospolitej, będzie naszym gościem really had the chess bars in it. All change, Don't you know that when you play at this level, there's no ordinary venue. It's Iceland, or the Philippines, or Hastings, or, or this place. One night in Bangkok, in the world's top start, the bars are temples, but the pulsing. Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po siódmej. Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja. Cztery pory roku.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 czekam na Państwa od dziewiątej. Dziś, w czterech porach roku, Sława Bieńczycka. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama. Cześć, tu Robert Burniejka. Dziś potrenujemy hardkorowo niskie ceny. Ekspert bierzesz produkt. Dwa, trzy, cztery...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 Ogłoszenie społeczne. Radio kierowców. Przed mikrofonem Jakub Domaracki zapraszam. Zdecydowanie wolniej jedzie się na autostradzie A4 w województwie małopolskim pomiędzy węzłami Targowisko, Niepołomice a Kraków Bieżanów oraz nieco dalej pomiędzy węzłami Kraków Łagiewniki a Kraków Bielany w kierunku Balic. Podobnie na krajowej dziewięćdziesiątce czwórce przed Krakowem od strony Olkusza i od strony Wieliczki, a także na Zakopiance, w Mogilanach, w Gaju i w Libertowie. A teraz województwo dolnośląskie i wieści od państwa. Słuchamy. Droga Wojewódzka 368, to jest odcinek Długołęka, kierunek na Oleśnicę z miejscowości Byków. Mamy zdarzenie drogowe z udziałem pojazdu ciężarowego, który przewrócił się na bok. I blokuje tam drogę. Ten odcinek od długołęki na oleśnicy omijamy. Dziękujemy za to ostrzeżenie i jak zawsze czekamy na głosy z kierownicy. Przypominam, nasz numer 22 513 11 11 poranne godziny szczytu w województwie mazowieckim już teraz poważnie zakrokowana jest ekspresowa ósemka w Warszawie, a zatem północna obwodnica miasta pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Przybywa samochodów także na ekspresowej siódemce przed Warszawą od strony Grójca oraz na drodze krajowej nr 61 na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Jeszcze województwo pomorskie, tutaj duże spowolnienia, obserwujemy na obwodnicy Gdańska, pomiędzy węzłami Gdańsk Południe, Gdańsk Lipce, a Gdańsk Port, ale podobnie jest na krajowej 90. jedynce, pomiędzy Pruszczem Gdańskim, a samym Gdańskiem.